Jest sobota, 5 września 2015 roku. Słuchacie właśnie 45. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie dyktafonu witają się z Wami Szymas oraz Jerry. Witam Cię serdecznie, Jerry. Witam Cię, Szymas. Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj będziecie mogli posłuchać dyskusji, którą zapowiadaliśmy już i to chyba nawet nie w tym składzie, <grywka> dawno, dawno temu. Ponieważ dzisiaj omówimy dla was zbiór opowiadań horror klasy B Łukasza Radeckiego. O, na sam ten pomysł wpadliśmy już jakoś zimą, gdy z Mando omawialiśmy słuchowiska zaliśnienia. i potem właśnie rozmawialiśmy też z żerym. Ustaliśmy, że warto by zaopatrzyć się w ten zbiór, zwłaszcza, że opowiadanie Łukasza Radeckiego zrobiło na nas wówczas dobre wrażenie. I Oczywiście mieliśmy też w planach omówienie tej antologii, no i troszkę nam zeszło, zanim w końcu do tego siedliśmy, ale lepiej późno niż wcale I dzisiaj w końcu spełnimy obietnicę. No, tak, tak jak Szymas w, w, wspomniał, no, od dłuższego czasu przymierzaliśmy się do recenzji tego zbioru. Zresztą ja przez chłopaków po niego sięgnąłem, bo mimo, że ja y, Łukasza Radeckiego y, teksty poznałem już jakiś czas temu, i co do zasady mam dobre o nich o, opinie, przynajmniej o tym, co wcześniej czytałem, to sama antologia, mimo że gdzieś tam mi wpadła w radar już dawno, dawno temu, krótko po, po jej wyjściu, to ja z, zaczynam ostatnio być przerażony ilością książek antologii, i, i wszystkiego tego rodzaju no, tworów kultury i popkultury literackiej i po prostu już naprawdę zaczynam robić selekcję i tak sobie pomyślałem, że właśnie w tamtym okresie, w krótkim czasie przeczytałem kilka, mm, kilka dzieł Radeckiego i stwierdziłem, że to raczej sobie to odpuszczę, ale później właśnie przypomniałem sobie, że faktycznie tam w, tych, w tym leśnieniu było to opowiadanie profan i ono było całkiem fajne, to był chyba Jeden z najjaśniejszych, o ile nie najjaśniejszych tak, tak, punkt tak. tego słuchowiska i stwierdziłem, że w sumie jak mówicie, że będziecie o tym nagrywać, no to ja sobie też nabędę no i, i, i pewnie jakoś tam w przyszłości do tego tematu siądziemy. I w końcu nam się udało. Ty już wcześniej też napisałeś recenzję dla Karby Noctem. Pewnie chcąc, nie chcąc, bo jest, że się trochę odwoływał do tych samych argumentów. Ja ją podlinkuję oczywiście na blogu pod postem z tym podcastem. A teraz przejdźmy już do samego zbiorku. A tak właściwie to jeszcze może nie do samego zbiorku, a do kontekstu, w jaki on się jakoś tam wpisuje. Bo sam tytuł, Horror Klasy B, już ukierunkowuje niejako nasze oczekiwania. Powiedz mi właśnie może, czego się spodziewałeś po tych wcześniejszych twoich kontaktach z Wyszością Radeckiego i po tym tytule? Powiem ci szczerze, że na tak zadane pytanie to muszę odpowiedzieć trochę dwojako, dlatego że um, mając w pamięci wcześniejsze rzeczy Łukasza Radeckiego, które ja czytałem, to spodziewałem się sporej ilości makabry i takiego no, dosyć mocnego horroru, bo Radecki w takim, w, w takim horrorze właśnie raczej się lubuje. Gdzieś tam fajnych pomysłów i, i te, mimo wszystko jakiegoś takiego lekkiego pióra. Natomiast ten horror klasy B... Ja nie wiem, czy do końca on mi się tak z Łukaszem Radeckim jednoznacznie kojarzył, ale to też może przez to, że ja jako jedne z rzeczy, które właśnie wcześniej od niego czytałem, to był cykl Bóg, Horror, Ojczyzna który no, jest takim dziełem odrębnym, on się nie, nie, w tej kategorii gdzieś tam nie mieści i mimo, że w, no, na pewno czytałem jego dzieła, które gdzieś tam można by jednoznacznie do tego podgatunku horroru zaklasyfikować, chociażby Pradawne Zło, które z Cichowlasem wspólnie napisali, to mimo wszystko gdzieś tam, to, to nie jest tak, że ja jednoznacznie Radeckiego klasyfikuję właśnie jako horror klasy B, który, no umówmy się, w Polsce dla ludzi w takim wieku podobnym do nas, wydaje mi się, kojarzy się bardzo mocno z Phantom Pressem, Amberem i taką złotą erą horroru lat 90., kiedy to w Polsce mieliśmy po prostu absolutny zalew wszelkiej maści. Taniej literatury Grozy, no nie tylko taniej, ale, ale ta przeważała po pokroju wszystkich Guyen Smithów, z zalewu Gra Grahama Mastertona, jakiegoś Michaela Knighta i, i wszystkich innych twórców tak. z tego worka. I to był bardzo dziwny okres, bo, bo horrory były wszędzie, tego się wydawało na pęczki. I to był dziwny okres, dlatego że tych horrorów, raz, że było dużo, dwa, że jak ja patrzę na to z perspektywy już trochę z, z, no, starszego czytelnika w tej chwili, no bo nie czarujmy się, ja pierwsze horrory z tego worka to czytałem, jak miałem, nie wiem, 13-14 lat pewnie, albo może trochę nawet wcześniej, to ja widzę, jaki chaos panował wtedy na rynku. I, i, i to jest tak, że oprócz tego zalewu jakiejś tam takiej horrorowej, pulpy i, i tandety, też wydawano dzieła, nie wiem, Lovecrafta, Poego, Blocha, w, można powiedzieć w tych samych seriach, często właśnie w których obok był Guy Smith. No więc to, to, to był dziwny okres, ale właśnie przez to, że ten boom, w zasadzie każdy miłośnik grozy w Polsce ma gdzieś tam w pamięci i to jest, to jest okres, który mi się wydaje, że jest w ogóle tak gloryfikowany przez wielu twórców i czytelników grozy w Polsce jako taki no naprawdę z złotymi zgłoskami szyty i bardzo wielu i twórców, i czytelników permanentnie się odwołuje do niego. Dlatego jak ja zobaczyłem horror klasy B w tytule, no to miałem jednoznacznie skojarzenia z Phantom Pressem, z VHS-ami, z tanimi horrorami i gdzieś tam się nastawiłem na to, że no dostanę odwzorowanie tego klimatu potwierdzały to pierwsze recenzje, które, gdzie, na które gdzieś tam trafiłem w internecie, to raz. Dwa, ja stwierdziłem, że jeżeli już w, jakby w tytule mamy ten horror klasy B, no to pewnie gdzieś tam to, to w tym kierunku bardzo mocno cały ten zbiór faktycznie podryfuje, a ja mam właściwie wątpliwości, czy, czy tak to się stało, no ale powiedz właśnie może ty trochę o oczekiwaniach, bo ja już tu gadam, gadam i, i jak ciebie ten, ten, ten tytuł ustawił, czy, czy jak ustawił poprzeczkę u ciebie, jeżeli chodzi o oczekiwania, czy ty w ogóle taki horror klasy B lubisz, czy nie? Bo ja na sam koniec dodam, że ja bardzo lubię akurat te, tego rodzaju horror. To nie jest tak, że ja jestem takim czytelnikiem, można powiedzieć, w 100 bezrefleksyjnym, który gdzieś tam łyka te, te, te, tą tanią literaturę absolutnie w ka każdy jej wytwór. Natomiast jest tak, że ja bardzo lubię wiele, wiele książek z tego worka i w się nie wstydzę, że nie wiem, taki szatański pierwiosnek Smitha chociażby to jest książka w swojej kategorii uważam bardzo dobra i właśnie ja na to liczyłem, że to będzie coś dobrego w swojej kategorii, co, co nie oznacza jednoznacznie, że to będzie dobre, jeżeli chodzi o literaturę grozy w ogóle. Dobrze, to ja spróbuję jakoś się do tego odnieść, chociaż poruszyłeś bardzo sporo różnych tematów. Ja ogólnie... Lubię, czy nie lubię korel klasy B? Chyba lubię. E, oczywiście też e, nie tak globalnie. E, nie powiem, że na przykład cały Phantom PS jest literaturą wartą przeczytania, bo oczywiście nie jest. I nie wiem, wspomniałeś szatański pierwiosnek. Uwielbiam tę powieść Garen Smitha, ale przy drugim trzęsawisku Jezu, jak to bolało. Ciężko było przez to przewgnąć. Tak więc, no, i w horrorze, w horrorze klasy B, tak jak i w każdym innym horrorze i ogólnie w całej literaturze są pozycje lepsze i gorsze, ale to na pewno nie jest tak ze mną, że, klasa, że odsuwam jakąś klasę B, czy filmową, czy literacką na bok, że to jest B, złe i tak dalej. Chociaż w sumie jako osoba ze środowiska akademickiego, no wiele osób uważa, że powinienem tak robić, cóż, ich problem, nie mój. nie nastawiałem się negatywnie przez ten tytuł w żadnym wypadku, ale też on w sumie nie wpływał jakoś szczególnie na moje oczekiwania, bo ja po prostu począłem tego zbioru jako ktoś, kto wcześniej zetknął się z kilkoma tekstami Radeckiego, jako ktoś, kto odebrał te teksty raczej pozytywnie i chciał teraz dostać w swoje ręce ciekawą, dobrą antologię. Sam tytuł rzucił mi się w oczy, ale jakoś nie wpłynął na moje oczekiwania. To nie było tak, że się zastanawiałem potem, co on może oznaczać i tak dalej. Nie myślałem też, nie założyłem z góry, że teksty z tej antologii będą się jakoś odwoływać do samego nurtu tych gorszych filmów grozy, czy do konkretnych podgatunków, czy czegoś takiego. Nie zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle ten tytuł jest znaczący, czy może to jest jakaś prowokacja, czy coś innego, po prostu sięgnąłem po zbiorek. I właśnie, teraz może przejdźmy do zbioru. Mamy tutaj opowieść ramową i w ramach tej opowieści ramowej ile? Chyba 10 opowiadań. Nie mylę się, nie? No właśnie, tak, tak patrzę, tak, chyba 10 opowiadań dokładnie. Tak, I na czym polega rama fabularna? Otóż poznajemy trzech protagonistów, trzech młodych chłopaków, nie wiem, oni są z liceum czy oni już są na studiach, nie, nawet nie pamiętam, w każdym razie trzech młodych kolegów, Tomek zwany Małym, Marek zwany Grubym i Radek zwany Łysym, to trzej fani horroru. Spotykają się ze sobą i dyskutują właśnie na temat tego konkretnego gatunku tekstów kultury i w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że w Polsce raczej się nie kręci filmów grozy i że może oni mogliby to zmienić. To prowadzi ich do dyskusji na temat tego, jaki film grozy mogliby wspólnie zrealizować i w związku z tym omawiają po kolei między sobą pomysły na scenariusz takiego właśnie filmowego horroru. I te pomysły to są kolejne opowiadania, czyli mamy troszkę ramy fabularnej, opowiadanie, omówienie tego opowiadania przez naszych protagonistów, później rzucanie kolejnego pomysłu, kolejne opowiadanie i tak do samego końca. Mamy, jak już wspomnieliśmy, 10 opowiadań. Co istotne, są to opowiadania bardzo różne, z różnych worków, nurtów, gatunków. Nasi bohaterowie mówią, że może po kolei wymienię je chociaż. Agrogore, to ma być Camp Slasher, Smak Miłości, Survival Horror, jak za dawnych czasów taka opowieść o wampirze i wilkołaku, Pieśni Śmierci, to zombie apokalipsa, profan, opowiadanie z motywami świątecznymi, bożonarodzeniowymi. Satellite 15 to takie... Horror science fiction. tak Horror science fiction, rozgrywający się w kosmosie. Tadri Garda to takie połączenie monster, movie i animal attack. Vadera, animal attack, ghost story, horror z duchem w roli głównej i na końcu ciężko zbrojni kontra cycate zombie. <laughs> Jak tytuł wskazuje... Bizarro, bizarro, absurd, groteska, literacka troma i tak dalej. Myślę, że nie będziemy omawiać każdego opowiadania szczegółowo po kolei, bo nie da się tego po prostu zrobić. Te opowiadania są często bardzo krótkie, a nawet jeżeli nie krótkie objętościowo, to opierają się na przykład na jednym tweście który no, chociażby streszczając krótko treść opowiadania moglibyśmy wam streścić cały tekst wraz z tym twistem, zdradzić wszystkie szczegóły i zepsuć ewentualną zabawę, więc tego robić nie będziemy ale może najpierw powiedz mi ogólnie jak ci się podoba właśnie tak duży rozrzut tematyczny gatunkowy i cała ta struktura opowieści ramowej i tych kolejnych opowiadań scenariuszy Powiem Ci tak, że jeżeli chodzi o jakby całą tą konstrukcję, czyli tą ramę fabularną i umiejscowienie właśnie wewnątrz tejże ramy poszczególnych opowiadań, mi na samym początku się wydało to bardzo fajnym pomysłem. Natomiast patrząc post factum, ja widzę bardzo dużo problemów, które z tego pomysłu wyniknęły. I myślę, że to jak będziemy o samej tej ramie jeszcze mówić troszeczkę więcej, to, to chciałbym tu się trochę jakby zatrzymać, bo, bo tu wydaje mi się, że tu jest naprawdę więcej niż jeden problem, czy jed, więcej niż jedna kontrowersja, która gdzieś tam się z tego zrodziła. Natomiast jeżeli chodzi o ten rozstrzał gatunkowy w, pośród tych wszystkich opowiadań, to jest coś, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, jeżeli chodzi o ten zbiór, no bo nie spodziewałem się właśnie w zbiorze, który się nazywa Horror Klasy B, że będziemy mieli tutaj do czynienia a z taką mnogością gatunków, tym bardziej, że no mi się wydaje, że nie wszystkie te opowiadania właśnie w ramach tego podgatunku, jakim jest Horror Klasy B powinny być umiejscawiane. Zależy oczywiście jeszcze, jak będziemy horror klasy B definiować, no, bo, bo jeżeli tutaj na przykład przyjmiemy sobie założenie, że, że jak niektórzy pewnie to czynią, że, że um, to jeżeli mamy historię opartą na jednym jakimś tam prostym, prostym pomyśle czy prostym twiście, no to, to mamy do czynienia właśnie z, z horrorem klasy B, no bo nie mamy nic więcej, ale dla mnie to jest za mało. To, to Mi się wydaje, że to nie jest wyznacznik taki podstawowy dla tego gatunku i z, z tego punktu widzenia to, to ja się dosyć mocno zaskoczyłem, przy czym to nie było zaskoczenie negatywne, bo ja akurat sięgając po antologię i zbiory lubię jak te teksty są właśnie od sasa do lasa można powiedzieć. Oczywiście jeżeli sięgam po anatologię jakąś tam tematyczną to, to jakby mam świadomość tego, że to będzie gdzieś tam jakiś motyw przewodni czy, czy jakiś określony gatunek, ale no, ja się spodziewam właśnie zawsze różnorodności w, te, w tego rodzaju zbiorkach. Różnorodności i tematycznej i czasami stylistycznej mi się podoba jak właśnie nie wiem, autorzy się bawią jakąś tam formą trochę serwują nam różne historie. No ja sięgając po antologię właśnie czegoś takiego się spodziewam. Natomiast no, czy to się tutaj sprawdziło, aż tak duży rozstrzał gatunkowy? Też mam wątpliwości, bo no, nie, nie wiem, jakie są twoje odczucia. Już ciepło dopuszczam do głosu i liczę, liczę że powiesz coś więcej, ale, ale po prostu no tutaj też... Jest tak, że te niektóre teksty są niezłe, czy mają jakieś niezłe, wyjściowe pomysły, ale zaraz po tym przychodzi jakieś opowiadanie, które, no nie wiem, aż nie wiem co powiedzieć nieraz. Powiem Ci, że w dużej mierze się z Tobą zgadzam. Sam koncept, sam pomysł, podkreślam pomysł, koncept, podobał mi się nawet bardzo. Mamy tę gamę fabularną, tak, tych młodych ludzi, fanów tego konkretnego gatunku, którzy chcą stworzyć własne dzieło będące właśnie przedstawicielem konkretnego gatunku i dyskutują sobie i ogólnie o horrorze i o tych swoich pomysłach. No brzmi to... Moim zdaniem bardzo intrygująco. Te kolejne opowiadania, właśnie od sasa do lasa, każde z innej beczki, to też w teorii powinno zagrać. Tego się oczekuje od antologii. Nie, że wszystkie teksty będą takie same, że... Znaczy, okej, okay, mamy antologię tematyczną czy coś takiego, ale to nawet jak mamy antologię tematyczną, to oczekujemy, że każde opowiadanie ugryzie jakiś temat troszkę inaczej. I to tutaj mamy. Teoretycznie też ten styl troszkę się zmienia. Mamy niektóre opowiadania będące jakąś tam zamkniętą całością, inne, które są raczej częścią większego świata przedstawionego, jakiejś większej opowieści przypominają scenę wyrwaną z jakiejś powieści. Można mi powiedzieć, że no właśnie teoretycznie to jest dokładnie to, czego oczekujemy, a w praktyce, no niestety, właśnie. Wiele rzeczy mi tutaj nie zagrało, i powiedziałeś o tej ramy fabulagnej. E, może pociągniemy ten temat, a potem dopiero przejdziemy do poszczególnych tekstów. To powiedz mi, co ci tutaj nie odpowiada? Znaczy, nie, nie odpowiada mi tutaj kilka rzeczy, tak jak już zaznaczyłem. Po pierwsze, ja o tym wspomniałem też już w recenzji na Karpenoktem. No, niestety, tak jak zauważyłeś, ja się trochę będę do niej odnosił ale, ale no tam pewne, pewne swoje wątpliwości już wyraziłem po pierwsze sam styl w jakim ona jest napisana, ja jakby rozumiem że to jest rozmowa nastolatków, ale czasami miałem wrażenie że to jest aż nazbyt takim potoczystym językiem napisane no mówię młodość rządzi się swoimi prawami ale po prostu coś mi tutaj tak od strony stylistycznej nie grało ale to byłby mały minusik. Podstawowy problem, jaki ja widzę, to jest taki, że przez to, że nasi protagoniści dyskutują nad tymi kolejnymi pomysłami i rozbierają te króciutkie, często opowiadania na części pierwsze, prezentując też czytelnikowi pewne absurdy, wyciągając jakby pewne głupoty związane z konwencją albo... Co, coś co oni uważają, że na przykład dyskwalifikuje ten tekst jako możliwy scenariusz to powoduje, że zaczynamy czytać pierwsze, drugie, trzecie opowiadanie po czym dostajemy właśnie w twarz, jakim to, jaki to idiotyzm w zasadzie przed chwilą przeczytaliśmy i to rodzi straszliwy dysonans, w tym sensie ja nie wiem czy, czy też tak w twoim przypadku to działało, ale ja za którymś, po którymś tam opowiadaniu to się wręcz złapałem na tym, że to jakby mi czytali w myślach, że przeczytałem coś, co mi kompletnie nie zagrało na przykład i, i ci goście o tym mówią, że, że to na przykład tu, tu było zwalone, że to się nie powinno tak, tak, zdarzyć, tak. to... I, i, i, I po prostu to się czyta w, w, no, jakoś strasznie dziwacznie, ja, no bo... No... Tylko u mnie to nie był dysonans, właśnie o to chodziło, że to była taka symbioza umysłu i to było trochę przerażające, bo ja często... O te opowiadania oceniałem jednak negatywnie, do czego jeszcze przejdziemy później, bardziej szczegółowo. I potem czytałem jak gdyby takie negatywne recenzje z punktu widzenia bohaterów z tej ramy fabularnej. I przez to, że czasem oni zwracali uwagę na te same rzeczy, co ja w moim negatywnościu czasami na inne, to to nie był dosłownie tylko to było takie dziwne uczucie, bo miałem wrażenie, że autor, że Łukasz Radecki jest świadomy tego, że wydał zbiór słabych opowiadań i sam jak gdyby, no, ciśnie sobie, krytykuje te teksty, jedzie po nich, czasami dość mocno, czasami delikatniej. To było bardzo dziwne uczucie, bo po co wydawać coś słabego i mówić w że to jest słabe. No i ja, ja ci wpadnę tylko tak króciutko w słowo. No właśnie o to mi chodzi właśnie, że ja miałem taki dysonans, że wiesz, no i to jest coś, co jakby nie byłem w stanie tego do końca sobie skleić. No wydajesz autorze z biuro opowiadań i... I właśnie dyskredytujesz te swoje teksty. To, to o to mi chodzi, jakby ten, o, o ten dysonans, bo właśnie ja się z tobą zgadzam, że oni bardzo często zwracali uwagę wręcz na, na prawie identyczne rzeczy, które mi się nie podobały w tych opowiadaniach, więc jakby z punktu widzenia oceny tych tekstów to było spójne. Natomiast, no, no wiesz, no to jest no tak jak mówisz, no bardzo dziwne uczucie, którego ja nigdy przy lekturze nie doświadczyłem, no że, że, że po prostu autor jakby sam dyskredytuje swoje teksty I, i z tego punktu widzenia ja no, im dalej we zbiór, tym mniej rozumiałem o co autorowi chodziło jakby tworząc tą ramę fabularną, no bo, no, no bo nie wiem dyskredytować swoją własną pracę swoje własne teksty, czy pokazywać czytelnikowi palcem a, a to jest z, z źle zrobione, to nie powinno mieć miejsca i tak dalej, i tak dalej no nie wiem nie, nie, nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć no dokładnie, zwłaszcza, że ta rama fabularna w gruncie rzeczy nie prowadzi do, do niczego. Ona jest taką trochę pretekstową konstrukcją po prostu, w którą powkładane są te kolejne teksty. Ale jeszcze wspomnieć o tej warstwie stylistycznej, językowej. Rzeczywiście to nie gra do końca, przy czym mnie się ogólnie wydawało, że te rozmowy są troszkę naciągane, że nie wypadają naturalnie. Ja wiem, że bardzo trudno jest napisać taką spontaniczną dyskusję fascynatów. Przerzucić to na papier, żeby to zaczniało naturalnie. To jest na pewno bardzo trudne. Nie przeczę, ale no co z tego? Nie do końca to wyszło tutaj. I do tego ci nasi fascynaci rzucają tutaj masę tytułów, nazwisk. I czasami dosłownie masę. Trzy, cztery, pięć, który drugi dorzuci kolejne jakieś tytuły, nazwiska, jakieś swoje krótkie komentarze do tego. I ta cała ich dyskusja robi się potwornie chaotyczna. Raczej każda rozmowa w tej ramy fabularnej to jest takie przerzucanie się różnymi tytułami, argumentami, i to jest chaotyczne, zwłaszcza, że mamy trzech bohaterów, trzech chłopców, którzy zlewają mi się w jedną postać. Nie wiem, czy też jak miałeś, ale ja osobiście nie jestem w stanie powiedzieć, kto, y, który z chłopców jest autorem którego scenariusza, który z chłopców jest fanem którego nurtu czy autora. Tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć absolutnie niczego o konkretnym chłopcu. Mogę jedynie scharakteryzować całą trójkę jakiego, jako jakiegoś autora, Przepraszam. mogę scharakteryzować jedynie całą trójkę jako jakiegoś bohatera zbiorowego. I to też mi przeszkadzało. Mamy trzech chłopców, niby każdy trochę się różni, a ja ich nie odróżniam w tym tekście. No ja jakby świetnie jestem w stanie zrozumieć twoje problemy, bo, bo miałem podobnie, natomiast wskazałeś na tą mnogość nawiązań, tytułów, autorów, postaci wymienianych i to jest akurat rzecz... Którą, co do której ja jakby znów mam mieszane uczucia, ale oceniam ogólnie na plus. Ja Ci powiem jakby dlaczego. Mieszane uczucia mam dlatego, że to jest coś, co czytelnikowi, który nie jest gdzieś tam mocno siedzący w horrorze, w grozie, to momentami ja powiem szczerze, że według mnie się będzie czytało ten zbiór ciężko. Właśnie... To swoją drogą. A jeszcze tylko ci weknę się na chwilkę. Tutaj czasami też tytuły filmów to są nie tytuły oficjalne polskiego dystrybutora, a tytuły mam wrażenie, nie wiem, z kopii czy coś takiego, jak Zły Skręt i tak dalej, a nie Droga Bez Powrotu. I tak w dwóch, trzy, trzech przypadkach było. No, to, to, to Nawet powiem ci szczerze, że na to nie zwróciłem uwagi, ale mm... Ale po prostu no tego jest tak dużo i właśnie one to, to jest podawane tak z taką intensywnością, że po prostu jeżeli ktoś się wiesz, nie rozeznaje dosyć dobrze, to, to się zgubi. No bo, bo I i to, jest, to też działa w ten sposób, że przez to, że oni w tej rozmowie na przykład się odnoszą, że w takim i takim filmie to jest to i to i tak na dobrą sprawę nie do końca jakby wyjaśniają o co chodzi. To jeżeli nie znasz danego filmu albo przynajmniej nie będziesz wiedział z czym to się je, mówiąc kolokwialnie, to to jakby zgubisz wątek. Mhm. Natomiast to, co mi się podobało jakby z, z tego punktu widzenia właśnie, to ja mam wrażenie, że dostaliśmy tutaj taką, taki unikatowy wgląd w zainteresowania takie horrorowe, jakieś tam pasje i gusta autora, bo ja cały czas jakby miałem przed oczami to, że tu Łukasz Radecki dzieli się z nami czytelnikami jakby swoim podejściem, wiesz, do niektórych horrorów, nurtów, pisarzy i, i tak dalej, i tak dalej. Ja się często z nim nie zgadzałem, co już na samym początku <laughs> miałem na przykład tak, że tam jest dosyć duży pocisk po Barkerze i to Szczególnie już po tych jego pierwszych, nawet powieściach, z czym ja się no, nie jestem w stanie zgodzić, bo ja akurat jestem zdania, że, że co też już całkiem niedawno, chociażby w Przemistrzostwach Horroru, mówiłem, że, że wczesny Barker jest, jest świetny, po prostu. Więc to to jakby nie chodzi o to, że akurat ja przyklaskuję gustom Łukasza Radeckiego, natomiast wiesz, to, to jest coś, co się, umówmy, no niezbyt często zdarza, no bo nawet autorzy, którzy są jakimiś tam wielkimi gwiazdami, no to nie, to, to nie często się dzielą jakby, wiesz, w, czy, czy dają wgląd jakby w to, co sami czytają, oglądają, co lubią, czego nie lubią, jakiś taki, wiesz, przegląd przez swoje sympatie i antypatie. Po prostu. Tak, ja cię rozumiem. Znaczy, Ogólnie to, że to się pojawia, to jest w porządku. Ja się trochę bałem, że z tego zrobi się taka masturbacja autora, czego to ja nie czytałem, czego to nie widziałem, haha, patrz, znam to i tamto. Na szczęście to nie poszło w tym kierunku, ale przeszkadzało mi to, że czasami naprawdę na dwie, trzy, cztery linijki padało bardzo dużo rzeczy. Były tak rzucane bezrefleksyjnie, może można by powiedzieć, ci bohaterowie, no nie odnosili się do wszystkich tytułów, które podawali, tylko niektóre tak właśnie wymieniali i przez to czasami tam mnogo się przeszkadzało, ale to można też odebrać jako jednak jakąś tam ciekawostkę i właśnie taki wgląd w gusta zainteresowania autora. No nie wiem, no. No, no ja, ja to akurat tak odebrałem, natomiast no, nie zmienia to faktu, że mówię, że no właśnie ze względu na to, co wspomnieliśmy, czyli, czyli chociażby to, że w zasadzie każdy ten przerywnik pomiędzy opowiadaniami to jest pocisk po opowiadaniu, które wcześniej czytaliśmy, no to, to się czyta absolutnie dziwnie i teraz czy zwróciłeś uwagę na wydźwięk tak, też tej tak. ramy i, i nie wiem, czy to w tym miejscu ty, ty byś chciał jakby Myślę, że możemy pociągnąć. już zostać przy tym, a potem przejdziemy do tekstów. To, to, to może powiedz jakby o tym, co, co, co jakby zaczęliśmy rozmawiać jakby jeszcze przed nagraniem, dlatego że trochę mnie zaskoczyłeś, bo ja chyba tego tak nie odebrałem, bo w ogóle nie, nie, nie, kojarzę, nie, nie kojarzyłem tego tak w swojej głowie, więc przedstaw słuchaczom swoją wizję. Jak już wspomniałem wcześniej, punktem wyjścia jest to, że chłopcy dochodzą do wniosku, iż w Polsce nie kręci się horrorów, i no, że może dałoby się to zmienić. I oni później podają naprzemiennie raz jeden, raz drugi, raz sześć, te dziesięć pomysłów, każdy komentują negatywnie i dosłownie ta rama fabularna kończy się refleksją, która brzmi następująco. Zapomnijmy o tworzeniu horrorów w tym kraju w jakiejkolwiek formie. I po prostu ja zdębiałem, gdy to przeczytałem, bo... Łukasz Radecki jest jednak obecnie członkiem tego polskiego świadka pisarzy grozy i doskonale na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że powstaje coraz więcej różnego rodzaju horrorów literackich, lepszych, gorszych, b-klasowych, z różnych jakichś takich undergroundowych, niszowych nurtów, ale też takich bardziej klasycznych opowieści, czy nawiązujących do klasyki, czy klasycznych w znaczeniu, wpisujących się po prostu w takie normalne ramy gatunkowe, to powstaje tego dużo lepszej i gorszej jakości, a tutaj mamy taką kontrowersyjną, jakby nie patrzeć, tezę. I właśnie ja tego zupełnie nie rozumiem. Teraz sobie pomyślałem dosłownie na pięć minut przed y, nagraniem, że może to była jakaś prowokacja ze strony Łukasza Radeckiego, ale w czasie samej lektury tak tego nie odebrałem. To była po prostu rzucona na koniec tak trochę od czapy teza i no nie rozumiem, dlaczego to tu się znalazło. Zresztą yy, ogólnie to jest bardzo kontrowersyjne, bo też ja o tym wspominałem w kontekście Piły, że był taki okres, gdy też ludzie związani z popkulturą mówili, że horror jako gatunek umarł, że nie ma już niczego oryginalnego w tym konkretnym gatunku, że teraz pokręci się tylko Piły, jakiś tam horror cielesny, torture, porn, ewentualnie jakiś exploitation, mówi nic więcej. I to trochę brzmi jak tego typu idiotyczna w gruncie rzeczy teza, bo nie oszukujmy się, powstaje masa bardzo zróżnicowanych choreografów i filmowych i literackich. A ty właśnie tego nie odczytałeś w ten sposób, tak? Znaczy, ja, ja nie tyle tego nie odczytałem w ten sposób, co mi to zupełnie uciekło, jakby ten, ten wydźwięk. Ja jak Wspomniałeś o tym, ja sobie otworzyłem książkę, która leży obok i, i spojrzałem, no mówię faktycznie, no, to jest po prostu czarno na białym, ale, ale jakoś zupełnie mi to uciekło, ja nie wiem czy to była kwestia tego, że po prostu ja, ja jakby byłem ogólnie no, raczej na nie po lekturze całego zbioru, już po prostu ta, ta taka końcowa refleksja, no jakoś nie zwróciłem na nią uwagi. Natomiast Ty mówisz, że być może to jest prowokacja i nie wiesz czemu to się tutaj znalazło. I ja nie wiem, czy to się nie wpisuje trochę w taki ogólny pogląd, jaki no, cały czas pokutuje. Rozmawialiście o tym przecież też chociażby recenzując pamiętny i głośny polski horror Porem Roku, że, że w Polsce nie da się nakręcić horroru. Ja nie wiem, czy to, czy to jest faktycznie jakby próba zagrania pod kontrowersję, czy to jest właśnie bardziej powtórzenie takiego, wiesz, wyświechtanego w gruncie rzeczy, wyświechtanej w gruncie rzeczy tezy o tym, że. że Polska to jest kraj, gdzie horrorów no, nikt kręcić nie umie i gdzieś tam nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym kinem gatunkowym. Też o tym myślałem, ale zobacz, bo tutaj na koniec ta teza się poszerza, bo ona też pada w kontekście wydania takiej antologii, jaką jest klasy B. Nie tylko nie można nakręcić, ale też nie można napisać i wydać. I gdyby to było pokazane w jakimś takim humorystycznym kontekście, czy właśnie ironicznym, czy coś takiego, to wtedy by mi to zagrała. Tutaj to pada jako takie poważne stwierdzenie i jeszcze jedna ważna sprawa. Zauważ, że po tym zakończeniu następuje epilog. Ja nie chcę tutaj go zdradzać, bo to jest bardzo duży twist. W epilogu Łukasz Radecki wywraca ten świat przedstawiony opowieści ramowej do góry nogami. Może jest to zakończenie zaskakujące, ale moim zdaniem jednak zbyt dziwaczne od czapy, niczym nieuzasadnione. A do tego w nim również zawiera się dość kontrowersyjna teza, czy nawet tezy, bo z tego epilogu wynika, że po pierwsze zabójcy oglądają horrory, po drugie horrory wyzwalają choroby psychiczne. I to znowu jest podane tak troszkę na chłodno, na poważnie. I ja już tego zupełnie nie rozumiem, bo to już popada w jakiś absurd. Nie wiem, trudno mi się naprawdę jakby w tym odnaleźć, no bo no bo to tam jest, no to umówmy się, że tak to jest dokładnie, drodzy słuchacze, podane. No, no i, i, i tak jak widzisz, no, nie wiadomo za bardzo, co z tym zrobić. Tym bardziej, że Ty wspominasz o tym, że Łukasz Radecki jest częścią tego środowiska i ja bym powiedział nawet, że on jest obecnie jakąś tam gwiazdą na tym naszym, na tym naszym rynku literatury tak, tak. grozy, bo wydaje i publikuje dosyć dużo yy, i samodzielnie, i w kooperacjach, i, i gdzieś tam jego nazwisko jest bardzo dobrze kojarzone, więc jakby z automatu yy, no, staje się postacią taką której opinie, no, gdzieś tam w, mogą wypłynąć. No i, i z tego względu ja też do końca tego nie rozumiem. Tym bardziej, że jakby się nad tym zastanowić, to ja nie wiem, czy to nie brzmi trochę jak frustracja tym, że jakby horror w Polsce jest niedoceniany jako gatunek. To jest coś, co cały czas też wraca jakby w dyskusjach, które my gdzieś tam nawet toczymy poza podcastem, czyli, że my jesteśmy w tym środowisku fanów grozy. Trochę jakby w, z takim, w takim rozdwojeniu jaźni, nomen, nomen, wspomniałeś o tych chorobach psychicznych, które wywoły, horrory wywołują. Że, że wiesz, że z jednej strony, jakby oglądając, czytając, grając w horrory, jakby mamy poczucie, że to jest coś ciekawego, godnego uwagi, istotnego. Ale z drugiej strony, właśnie też będąc częścią tego środowiska, cały czas zapominamy, że horror, tak na dobrą sprawę, to jest nisza. To, to jest absolutna nisza i to nieważne, czy weźmiemy pod uwagę horror filmowy, czy, czy horror literacki, to jest po prostu jednak ułamek procenta całości kultury i dla ogromnej większości odbiorców tejże kultury no to jest jakaś tam po prostu aberracja. Coś, co albo uważają za niegodne uwagi, albo, albo coś, czego po prostu nie lubią. No jakby rozumiesz, o co mi chodzi. I, I teraz jak ty o tym wspomniałeś, to ja się zacząłem tak zastanawiać właśnie, czy, czy to nie jest jakby taki wyraz pewnej, pewnej właśnie takiej frustracji pisarza i osoby, ze środowiska, że, że właśnie ten gatunek, nieważne co, co by się robiło, co, co my jako szumnego słowa użyjemy promotorzy, Mecenasi. grozy na polskim rynku... Nie, no, mecenasi nie, bo nie sypiemy kasą na prawo i lewo jeszcze. Jak nie sypiemy kasą? Wiesz, że ja wydałem pieniędzy na książki polskich autorów grozy? Ja bym mógł za to samochód kupić. Przepraszam, przepraszam, cofam, cofam to, co powiedziałem, mecenasie, mecenasie szmasie. Nie, ale, ale te, tak te kontynuując wątek, to, to wiesz, to po prostu ja, ja tak teraz to sobie myślę, że to właśnie chyba coś takiego jest, że, że to, to faktycznie może czasami rodzić frustrację, że wiesz, że ty przecież nieraz też pewnie tak miałeś, że próbowałeś polecić komuś, zobacz, to jest, to jest książka, super, przeczytaj albo obejrzyj, zdecydowanie warto, a ktoś e, z zewnątrz, to było środowiska... No dokładnie, horror, Szymas, co ty znowu tutaj przynosisz, nie, to, to na pewno jest nic nie warte uwagi. I, i, i się zastanawiam, czy to po prostu nie, nie, te, nie chodziło o to w tym jakby wydźwięku, a to, że jakby to zostawia czy, czytelnika w konsternacji, no to jest związane z tym, że cały ten zbiór jest takim no pełen sprzeczności i budzący jakieś naprawdę skrajne emocje i skrajne uczucia, więc no po prostu to, to też ta teza gdzieś tam się mhm. być może gubi, nie? No ale to tak na szybko, myślę, że to właśnie Ej, być może o to chodzi. Nie wiem, możliwe, ale przeszkadza mi to, bo to jest jednak bardzo niejednoznaczne, a ta interpretacja, tak przechodzi bardzo szybko, no że właśnie to jest taka krytyka, jakaś nie wiem, takie żalenie, czy coś takiego, no to, no moim zdaniem to źle trochę wpływa też na wizerunek autora jeżeli tak by to było czytane więc myślę, że tutaj coś nie zagrało ale powiedzmy, że na razie odejdziemy od tej ramy fabularnej i wrócimy do opowiadań Agrogory nasz Camp Slasher. mamy tutaj grupę dresów, która wyjeżdża na Mazury no i wiemy co się dzieje skoro to Camp Slasher. jakie były twoje odczucia? jest to od razu bardzo mieszane Dlatego, że to jest camp slasher, a tak jak wspomniałeś, natomiast to jest też opowiadanie, które jeszcze w środku zawiera taki bardzo mocny segment gore. I to mnie strasznie jakoś wybiło w ogóle w trakcie lektury tego konkretnego tekstu. A do tego już to opowiadanie zwiastuje taki problem, który później mi się przewijał kilka razy, czyli sam pomysł w miarę wykonanie zależy, co kto lubi, ale po prostu jakby finał i jakiś taki twist no, nie, nie do końca sensowny i spójny, który gdzieś tam na, na, na właśnie zakończenie dostajemy, no dosyć mocno jakby mi rozkładał na łopatki. Cał, no całe właśnie sektury. ja też byłem niezadowolony. Ten segment ze środka, taki bardziej brutalny, on był w miarę zgrabnie napisany i to jakoś mnie kupiło, ale cała opowieść no to było słabo napisane, w moim odczuciu. Tekst nie przeszedł żadnej redakcji, co widać. I do tego to zakończenie, o którym wspomniałeś, nie wchodząc bardzo w szczegóły, mamy naszego mordercę. I on dokonuje wielu morderstw i zawsze ma taki sam modus operandi. I właśnie ten opus morderandi, jeżeli założymy, że to, co poznajemy przez to opowiadanie się powtarza, nie ma żadnego sensu. On w ogóle się nie trzyma kupy i już po drugiej takiej akcji ten morderca by wpadł, bo no trzeba by być idiotą, żeby się nie skapnąć, że coś tu nie gra, jeżeli dochodzi do dwóch takich samych sytuacji z rzędu. I dlatego no, nie podobało mi się jednak. Uh -huh. Kolejny tekst, Smak Miłości. Rzekomo survival horror. Tutaj ciężko coś powiedzieć, żeby nie zaspoilerować. Mamy... No faceta postawionego w dość nieprzyjemnej sytuacji ma konsumować swoją ukochaną i zgadywać jakie części ciała właśnie spożywa i po tym mamy znowu twist. I ja może od razu już powiem, że teoretycznie pomysł może i nie najgorszy, ale to wykonanie taki podział na po prostu jedną scenę wyrwaną właśnie z filmu i zaraz po tym twist, bardzo szczegółowo rozpisany, wyjaśniający wszystko, co się da i trochę jest bez sensu ten twist, a do tego to miał być survival horror, a tak naprawdę mamy no co jedną taką trochę obrzydliwą scenę. No gore, to, to, to umówmy się, jest, jest bardziej gore z tego punktu widzenia ja od razu powiem... Tutaj nie ma w ogóle przeżycia przetrwania nic. No, dlatego mówię, no to nie jest po prostu gore w moim mhm. odczuciu i i mnie to opowiadanie mocno odrzuciło. Początek, okej, okay. tu bardzo wyraźne nawiązania do teksańskiej masakry piłą mechaniczną się kłaniają, którą ja lubię, więc jakby też byłem kupiony na, na samym początku, natomiast ten twist po prostu Patrzcie, drodzy słuchacze, to co powiedziałem o pierwszym opowiadaniu rozłożył mi kompletnie na łopatki to, to, to opowiadanie. Ten twist jest tak w moim odczuciu nieakceptowalny, tak wydumany i nie, nie, nie. To ja właśnie ze względu na ten twist to jest jedno z opowiadań, które mnie najbardziej zirytowały w całym zbiorze. Niestety się zgadzam. Kolejny tekst jak za dawnych czasów. Tutaj mamy tę historię wampiryczną wilkołaczą. Bohater opowiadania po prostu trafia przypadkowo na wampira, po chwili do towarzystwa dołącza się wilkołak i nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej, żeby nie rzucić spoilera. No powiedzmy, że bohater może się opowiedzieć po jednej ze stron. No i mamy tutaj bardzo dużo nawiązań popkulturowych, przy czym no Jak na ogół lubię nawiązania do popkultury, tak tutaj one były tak głupie. Znaczy, no to do, dotknąłeś sedna problemu, dlatego, że ja w ogóle, to, to jest chyba jedyny tekst z tego zbioru, który ja wcześniej znałem, bo jak miałem fazę na Bóg Horror Ojczyzna, wcześniej przeze mnie wzmiankowany, to ja dotarłem też do tego opowiadania, bo czytelnicy mogą nie wiedzieć, tak na, na początku lektury, ale to jest właśnie tekst, który gdzieś tam jest umiejscowiony właśnie w tym uniwersum. Ja ten tekst czytałem wcześniej i on mi się zasadniczo podoba. Ja jakby lubię ten świat, który Radecki wykreował właśnie w swoim, w swoim cyklu i to opowiadanie ja też uważam za całkiem niezłe, natomiast właśnie to, co wspomniałeś, te popkulturowe nawiązania tu się w ogóle nie sprawdzają. Ja po prostu... Wywaliłbym je, wywaliłbym je wszystkie praktycznie biorąc, i to by było tylko i wyłącznie z korzyścią dla spójności i, i całości fabuły. Tak, to po pierwsze mówisz o tym świecie przedstawionym i tak dalej. Świat przedstawiony wydaje się być w porządku, tylko, że mamy tutaj taką ekspozycję na kilka stron, też trochę łopatologiczną, bo wprost ten nasz wampir i wilkołak są przedstawiani, opisywany jest ich origin story trochę i ich konflikt. Trochę zbyt naiwnie łopatologicznie, zbyt wprost, a potem zaraz mamy szybką akcję, trochę tych beznadziejnych nawiązań i koniec, dlatego ja jestem na niechętnie, bym coś przeczytał właśnie z tymi bohaterami, takiego dłuższego, szerszego, ciekawszego z większą ilością akcji, ale tu ten konkretny tekst do mnie nie trafił. Czwarty tekst: Pieśni Śmierci. I tutaj mamy zombie apokalipsę i obserwujemy taki jeden epizod z życia oddziału próbującego przetrwać w świecie opanowanym przez zombie. I o ile. Znowu może i ten świat stawiony nie jest najgorszy, ci bohaterowie też są w porządku, ale to jest taki epizod. Zupełnie bez znaczenia w gruncie rzeczy. Ledwie poznamy trochę bohaterów, których jest bardzo dużo, jak na króciutki tekst, a tekst się kończy. Bez tak naprawdę żadnego porządnego zakończenia. Nic, nic nie dodam. Naprawdę, no to ta, ten tekst taki jest. No dla mnie. Od tekst o zombie, jakich czytaliście setki. I teoretycznie miał się wyróżniać tym, że opisuje zabijanie dzieci zombie, ale to nie wybrzmiało w żaden sposób. Tak naprawdę, gdyby bohaterowie potem o tym nie wspomnieli w tej metanarracji, to nie zwróciłbym na to uwagi, bo to wypadło też plado moim zdaniem jednak. No tak, a poza tym no też umówmy się do to widzieliśmy już parę razy, więc to, to też dla, dla kogoś, kto, kto siedzi w grozie, to, to pewnie też będzie miało mniejszy, no, mniejszy, mniejszy wydźwięk co do zasady. Tekst piąty, profan. I to jest właśnie opowiadanie, które omawiałem z Mando w odcinku poświęconym słuchowiskom z magazynu Leśnienie. Mamy opowiadanie z motywami świątecznymi, i ono mi się podobało, dopóki nie doszedłem do metanarracji. Ponieważ ja myślałem, że bohaterem tego opowiadania jest Święty Mikołaj, tylko ten prawdziwy. Święty Mikołaj, pierwszy Święty Mikołaj. A nasi chłopcy stwierdzają, że bohaterem jest Chrystus. I to sprawia, że to opowiadanie strasznie traci na wartości w moim odczuciu. Rozumiem twój problem z tym, z tym tekstem, natomiast ja je nadal lubię. Tak, ogólnie jest dobry, sprawnie napisane, tylko ta interpretacja jakoś. Tak, no to tylko tu znowu dochodzimy do tego, że wiele tekstów w tym zbiorze ma podobny problem czyli one są oparte na, na prostym czasem kontrowersyjnym pomyśle, i jakby to o to chodzi, że, że ten pomysł jest prosty. Mamy jakiś kontrowersyjny twist, który ma dać człowiekowi w twarz, i, i to wszystko, i, i koniec opowiadania. Hmm. Więc no, albo się to kupi, albo się nie kupi, natomiast ja akurat uważam, że to jest cały czas bardzo fajny tekst i, i na pewno w mojej ocenie to jest jeden z najjaśniejszych punktów w tym zbiorze. Tak, nawet nie wiem, czy nie jest nadal najlepszym tekstem, pomimo wszystko, w tym zbiorze. Ale, bo do tego najwyżej jeszcze wrócimy za chwilkę. I później mamy drugą piątkę. Zaczyna się od Satellite 15 i no nie wiem, ja jakbym mam znów bardzo mieszane uczucia, dlatego że to jest horror, który jeżeli widzieliście Event Horizon Obcego 2 i, i parę innych tego rodzaju horroru science fiction, to, to już znacie tą historię. Dokładnie. I, I szczególnie jeżeli widzieliście Event Horizon, bo ja mam wrażenie, że to jest po prostu momentami, to jest prawie, że identyczna opowieść. No, w konwencji horroru science fiction... Spoko, dla mnie jakby jedna rzecz, która mi straszliwie przeszkadzała i to, to, jest, to był ten moment, kiedy ja, jeżeli chodzi o tą ramę narracyjną, że tak powiem już rozłożyłem naprawdę ręce, bo, bo właśnie wyjęli mi z głowy chłopaki w tej metanarracji wszystkie problemy, jakie ja miałem z tym opowiadaniem, czyli właśnie mnogość bohaterów, ilość nazwisk, która się przewija i, i tak na tą sprawę bezznaczeniowość tych kolejnych postaci, które się pojawiają tylko po to, żeby zniknąć. Ogólnie tekst jakby przyzwoity, ale no to, to znów wydaje mi się, że historia jakich wiele. Właśnie, nic oryginalnego, ciekawego. No, nie czytało się. Ale z drugiej strony, jak mamy ten twist, to on też, jeżeli chodzi o stronę literacki, jakoś mi się nie podobało to, jak to zostało opisane. Jakoś, no, no, no, nie. no nie. Kolejny tekst to jest Tadrigarda i tu, ja powiem Ci szczerze, że na początku byłem totalnie kupiony absurdalnością pomysłu tej, na, na, na tą historię. Przez pierwsze dwie strony, a przez kolejne dwie. No, no dokładnie, bo, bo pomysł na tę historię no, w całej swojej absurdalności jest przeuroczy. Natomiast mnie znowu straszliwie zirytowało zakończenie. No Po prostu ja nie wiem, czy to dało się gorzej zakończyć. Naprawdę. I, i, i nie wiem, a sam co powiedzieć, a w, w, myślę, że gdyby to zakończyć inaczej, to by, być, to, to by mogła być naprawdę mała perełka, bo, bo sam pomysł wyjściowy ja nadal uważam, że jest po prostu kapitalny. Tak, bo pomysł wyjściowy biera się na tym, że Łukasz Radecki bierze jakieś realnie istniejące stworzenie, o którego w istnieniu jednak żaden przeciętny człowiek nie ma bladego pojęcia i wprowadza je w historię takiego jak już wspomniałem wcześniej Monster Animal Attack przy czym no potem z takiego fajnego pomysłu rozwija się jakiś globalny problem, nie wiem jak to ująć, no jakiś absurd z tego wychodzi i do tego to się rozgrywa na pięciu stronach od pojawienia się zagrożenia do jakiejś globalnej zagłady czy nawet nie jest tego tutaj tekstu no i właśnie przez to w ogóle nie czuć emocji żadnych po prostu się pojawia Puf, koniec i jeszcze ciekawa rzecz jeszcze znaczy ciekawa tutaj mamy tytuł Tadrigarda ale to stworzonko o którym mówimy to się nazywa tak naprawdę Grada chyba czy coś takiego tutaj ta nazwa została zmieniona a w tekście pojawia się jeszcze jakiś inny wariant ja w końcu nie wiem czy to są literówki czy może Autor celowo starał się to trochę zmienić. Zupełnie nie zwróciłem na to uwagi. No ja właśnie chciałem poczytać o tym stworzonku potem, i się okazało, że po pierwsze w tekście, tu jest chyba Tadrigarda, w tekście pojawia się Tardigarda bodajże, a to tak naprawdę jest Tardigrada. No wiecie, po prostu znowu taka, widać też jakąś pewną niechlujność w tym wszystkim. Że nawet ta nazwa własna, tytułowa jest no, w dwóch wariantach i to chyba też no ale przejdźmy może dalej. No i dalej mamy już taki klasyczny Animal Attack, czyli Wadera i to jest według mnie najlepszy tekst w tym zbiorze. Bardzo klimatyczny, oparty na bardzo prostym pomyśle i znowu niespecjalnie oryginalnym, ale to jak to zostało wykonane bardzo konsekwentnie od samego początku, od samego pomysłu wyjściowego do, do końca, mnie ten tekst kupił i, i, i mówię, autentycznie mi się to podobało i, i według mnie to jest to jest ten tekst, który gdzieś tam ten zbiór ciągnie w górę. Ja początkowo z jednej strony też pomyślałem sobie, że to jest jeden z najlepszych, może najlepszy tekst w tym zbiorze, ale no nie wiem, czy można tak powiedzieć, bo strasznie im przeszkadzały tutaj opisy zachowania tytułowej Wadery. Bo mamy tutaj historię takiej no, ataku wilczycy, powiedzmy. I to, jak jest przedstawione starcie wilczycy, czy wcześniej też innych wilków, jak to jest opisane jakim językiem, jakimi zdaniami, to mnie to przypominało bardziej konspekt opowiadania. Tak jakby autor sobie napisał, że tu się wydarzy to, tutaj to, tu ona skoczy tam... I potem zapomniał, że to był tylko konspekt, a wkleił to w tekst. Moim zdaniem te niektóre opisy, zwłaszcza z początku tego pierwszego spotkania naszej tytułowej Wadery, wypadają tragicznie i to się czyta bardzo źle i niedynamicznie nie ma w tym żadnych emocji. Gdyby poprawić te opisy, to wyszłoby naprawdę zgrabne fajne powiadanko bo fabularnie mi akurat leży tutaj. Całkiem nieźle. Jedynie... No, ja, ja się bardziej odnoszę właśnie do fabuły, bo no, umówmy się, że tutaj niestety, i to mówię niestety, dlatego, że no, jak już widzicie, bo etap rozmowy jest dosyć zaawansowany, trzymający się ku końcowy, no nie mamy specjalnie dobrej opinii o tym zbiorze, a niestety, bo ja mówię, czytałem sporo tekstów Radeckiego i niestety naprawdę to, co tutaj dostajemy, to jest zdecydowanie poniżej przeciętnej, hmm. jaką u niego spotykamy. No to co, kolejny tekst. Tak, kolejny tekst i to jest Ghost Story, kolejny tekst, który nijak się ma do tytułu zbiorku, horror klasy B i tekst, który mi się podobał. Nie, nie powiem zbyt wiele więcej o nim, ale, ale ja uważam, że to też jest tekst całkiem niezły, całkiem udany i znowu fabularnie je, je, jest, to nieźle, nie, jest, to, jest to nieźle rozegrane na niezłym pomyśle. Niestety w moim przypadku ocena nie jest aż tak pozytywna, bo było nieśle, nawet bardzo nieśne do momentu końcowego twistu, który znowu wywrócił wszystko do góry nogami i w którym pojawia się, za przeproszeniem, wróżbita Maciej, postać po prostu od czapy. Do tego znowu niekonsekwencja i potworna niechlujność. Ten nasz Wrożbita Maciej ma dwa nazwiska. Raz jest <grym> bodajże Adamczykiem, raz Adamowiczem i no kurczę, to dosłownie jeden akapit rozdziela ten błąd, tak? Nawet tego nikt nie poprawił i niestety ta końcówka zupełnie mnie kupiła. Wybiła mnie totalnie z tego wcześniejszego klimatu. I sprawiła, że zrobiłem me i czekałem na następny tekst. Na no następny tekst to tytuł mówi wszystko. Ciężko zbrojni kontra zombie. Ja zasadniczo uznaję, że ten tekst jest tu zbędny i niepotrzebny, bo tu, tu się czuję od początku, że to miał być tekst, który mieści się w gatunku bizarro, to miał być odpowiednik, tak jak ty powiedziałeś na samym początku, takiej filmowej tromy, ale to, to zostało źle zrobione w mojej ocenie i, i, i, i nie. Je, jestem na nie. Bardzo źle. Po pierwsze to jest znowu coś jak w przypadku Pieśni Śmierci, czyli taki epizod wyrwany jak gdyby z większego świata, z większej historii. Poznajemy trzech bohaterów, którzy muszą się zmierzyć z tymi cycatymi zombie i to miało być właśnie takie groteskowe, zabawne ale nie jest, to nie bawi, tam jest cała masa takich ala nawiązań trochę do popkultury, czy jakichś cytatów, przysłów, tego typu rzeczy, ale bawią może, nie wiem, ze dwa, trzy na calutki tekst, do tego cały ten epizod w gruncie rzeczy jest nijaki, tam się nic konkretnego nie dzieje, nie ma absolutnie żadnych emocji, do tego tekst kończy się balladą, która moim zdaniem wypada bardzo słabo, i tyle. No i, i, i tyle. I tak na dobrą sprawę dobrnęliśmy do końca całego zbiorku. I tutaj może powtórzę, że przypomnę, że pochwaliłem, wypowiedziałem się w miarę pozytywnie o dwóch tekstach na dziesięć. I to w miarę pozytywnie, bo pomimo wszystko miałem różne uwagi. I powiem wam, że największy problem miałem z korektą i redakcją. A właściwie ich brakiem. Bo nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie, ale ja w czasie lektury odniosłem wrażenie, że przed wydaniem tych tekstów no, nikt ich nie przeczytał. Żadna osoba trzecia nikt nie przesłał autorowi żadnych wskazówek, sugestii, komentarzy. Nikt nawet nie poprawił jakichś literowych czy czegoś takiego. Powiem ci szczerze, że ja na to nie zwróciłem uwagi i nie wiem, czy to wynikało z tego, że ja po prostu błyskawicznie przeleciałem przez cały ten zbiór, bo, bo tutaj po prostu no, niektóre te opowiadania to naprawdę zanim się zaczną, to już się kończą. To, to mają tam 3-4 strony. I, i, I po prostu no, nie zwróciłem na to jakiejś większej, jakiejś większej uwagi. Tym bardziej, że, że to też jest coś, co wspominaliśmy już na samym początku w zasadzie, że, że to, się, to się całość czyta dosyć ciężko, naprawdę, bo, bo tutaj i ten potoczysty język i, i właśnie w ogóle taki dosyć prosty, prosty styl to, to powoduje, że... No, no, no tutaj się człowiek no, ma problem wbić w wiele tych tekstów i no, no to nie wypada jakoś ciekawie, i interesująco właśnie od tej strony takiej no, stylistycznej. Ale właśnie, wiesz, ogólnie styl to jest jedna sprawa, ale tutaj to wydała oficyna wydawnicza literat. Ja szukałem czegoś na ten temat w sieci, znalazłem tylko Facebooka i tam czytamy, że literat to nie do końca jeszcze sprecyzowany, bezustannie kształtujący się twór promocyjno-wydawniczy utworzony przez lokalnego gorlickiego poetę, pisarza i działacza kulturalnego Mariusza Orła Wojteczka i już w tym opisie były dwie literówki. I ja ogólnie, wiesz, cieszę się, że są ludzie, którzy wspierają właśnie różne inicjatywy, wydają takie antologie i tak dalej, ale no trzeba się do tego przyłożyć. Nie można wydawać tylko byle jak, a tutaj nie mówię teraz o na przykład szacie graficznej, oprawie ale ale tekst. Mamy masę takich drobnych błędów, brakujące spacje, podwójne spacje, złe końcówki fleksyjne, jakieś inne literówki, tego typu rzeczy. W ghost story na przykład nagle mamy zupełną zmianę narracji, zmianę sytuacji narracyjnej, a nie ma nawet podwójnego entera czy czegoś takiego. To powinno być wyraźnie oddzielone, a widać nikt na to nie zwrócił uwagi. Mamy, nie wiem, spójniki źle używane. Przykładowo ale jednak to takie spójniki, które wprowadzają sytuację która jest z punktu widzenia mówiącego nieoczekiwana. Tak? Czyli, nie wiem, wszyscy polecali mi horror klasy Beradeckiego, ale no jednak książka mi się nie podobała. Tak? A tutaj mamy to używane bez żadnego logicznego punktu odniesienia. Do tego ta narracja jest tak niezgrabna. Przypomina mi trochę opowiadania pisane przez jakiegoś bardzo młodego pisarza, i młodego w sensie kilkunastoletniego. 12, 15, nie wiem, 17-letniego. Mamy masę typowych błędów. Takie wstawki narracyjne, jak pada pytanie, narrator mówi zapytał X, pada odpowiedź, narrator mówi wyjaśnił zapytany. Tego typu rzeczy, czy takie dziwne powtórzenia, że na przykład ktoś broni, tutaj bohater broni. Mastertona i po chwili narrator nam mówi, Tomek bronił swojego ulubionego autora horrorów. Mnie się od razu przypomniały programy w stylu, dlaczego ja, czy ukryta prawda. Jakaś kobieta stoi i mówi nienawidzę mojego męża, nigdy mu nie wybacza'. po chwili narrator, Magda nienawidziła swojego męża. Uznała, że nigdy mu nie wybaczy. Wiesz, o co mi tak, chodzi. Tak, tak, to tak, była tak. masa tego typu błędów. Czasami to były takie już absurdy. To, co ja ci wysłałem nawet w SMS-ie, gdy zacząłem mhm. czytać, bo to już na samym początku tego zbiorku, w tej metanarracji tam pada taki tekst. Niestety teraz już nie robią dobrych horrorów. Gruby wpatrywał się w sufit. A już na pewno nie tych klasy B. Jest albo coś naprawdę dobrego, albo długo nic i potem kupa gówna, które nie ma dna. Rozumiecie? Kupa gówna, które nie ma dna. Nie wiem co, kupa nie ma dna? Czy gówno nie ma dna? No takie fragmenty powinny z tego wylecieć jednak. Ktoś powinno to zwrócić uwagę. Te nazwiska błędne, czy ta nazwa, która się zmienia. Tutaj... Ja sobie wypisałem kilka rzeczy. Topi się dziewczyna, a woda, która wdziera się do jej gardła, orzeźwia ją. Inny bohater zestawia plecak obok ogniska, zamiast stawia. Tu jest masa takich rzeczy, które świadczą o tym, że nikt tego porządnie nie przeredagował. I to mnie wkurza, bo no to świadczy o jakiejś takiej ignorancji wobec czytelnika pytanie, czy to jest ignorancja, czy to jest jak to się mówi, pierwsze koty za płoty bo nie ma co się czarować, że właśnie oficyna wydawnicza Literat, która wydała horror klasy B, to jest wydawnictwo, czy jak właśnie przeczytałeś twór młody, czy dopiero się tworzący i podejrzewam, że to jest tak, że Ci ludzie za nim stojący pewnie nie mają ani wielkiego doświadczenia, ani kapitału, żeby się od tej strony takiej stricte redakcyjnej do tego przyłożyć. A tym bardziej, że czytasz dużo polskich wydawnic i, i wiesz, że to czasami niestety różnego rodzaju błędy takie redakcyjne to się zdarzają, nawet i w ligowych z pozoru by się wydawało wydawnictwach, więc no, od tej strony mnie nie tyle, że mnie nie dziwi, co jakby ja jestem w stanie no położyć to na karb właśnie takiego, wiesz, takiego błędu w wieku niemowlęcego. Tym bardziej, że też ja odniosłem takie wrażenie, że tutaj się wydawnictwo bardzo przyłożyło do czegoś, co jest akurat dla mnie duży, dużym plusem tego, tego wydania, czyli oprawy graficznej, bo i okładka mhm. jest, jest bardzo fajna i każdy z tych tekstów, który dostajemy, też jest opatrzony jakąś tam ilustracją, która no, faktycznie przywodzi na myśl takie okładki VHS-owskie i, i to wypada bardzo fajnie. I, I wydaje mi się, że właśnie tutaj w tym procesie wydawniczym, to jakby bardziej właśnie ja odbierałem to w ten sposób, że, że ludzie stojący za wydaniem te, tego zbiorku skoncentrowali się na tym, żeby podać jakby od strony takiej, wiesz, wizualno-estetycznej, fajny, dopracowany produkt, zapominając o tym, że, że gdzieś tam to wnętrze też wypadałoby pewnie dopracować, czy, czy jakoś tam doszlifować, ale to, to też jakby dodajmy może na koniec, że tu wychodzi tak na sprawę problem tego, że jak sam Łukasz Radecki pisze jakby w końcowych takich no refleksjach na temat każdego opowiadania, bo, bo tutaj dostajemy coś, co na przykład King bardzo często w swoich zbiorach serwuje, czyli takie Krótkie podsumowanie każdego tekstu, jakiś tam pomysł, albo co za nim stało, jakaś taka historia tego tekstu. Tak, tak. No i, i tu wychodzi po prostu y, post factum, y, no chyba że ktoś tak jak ja czytał to bezpośrednio po każdym opowiadaniu, że wiele tych tekstów to są albo jakieś teksty gdzieś wydane w internecie wcześniej, albo po prostu no, jakieś takie no, nie, nie do końca nawet ukierunkowane na późniejsze wydanie opowieści czy pomysły, które właśnie no, nawet ze strony autora nie były do końca doszlifowane i, i Łukasz Radecki się z tym specjalnie nie kryje, więc, więc, tak, więc po ale... prostu wiesz, no, wydaje mi się, że jeżeli y, tutaj sam autor jakby no, mówi o tym wprost, no to ja też nie, nie, nie kładłbym akurat do, do końca ty, tych problemów takich redakcyjnych właśnie na, na karb wydawnictwa, no bo no, bo wiesz, no, to, to zawsze musi by, musi opierać, że tak powiem, na, na jakiejś tam symbiozie i współpracy. No, jeżeli autor ma akurat takie podejście, co do, co do niektórych tych tekstów, że po prostu je daje w takim kształcie niezmienionym. Okej, okay, no albo to kogoś kupi, albo to kogoś nie kupi. A wiesz dobrze też, że wielu, bardzo wielu osobom w polskim środowisku grozy ten zbiór się podobał i to, że my tutaj narzekamy, to, tak, tak, tak. to, to, jest, to jesteśmy podejrzewam w zdecydowanej mniejszości. Ale właśnie Jerry, pierwsza sprawa, ta okładka, te grafiki w środku, to jest fajna sprawa, naprawdę książeczka prezentuje się bardzo ładnie, te grafiki w środku, niektóre te obrazki są słabej jakości, ale nie chodzi mi o koncept, tylko o rozdzielczość i to znowu nie wiem, czy to jest jakaś lekka niechlujność, czy co, ale ogólnie właśnie ta szata powiedzmy graficzna jest w porządku, bardzo pasuje. To mi się podoba, ale wiesz, moim zdaniem to niczego nie tłumaczy, bo to tak jakbym poszedł do restauracji, zamówił posiłek i dostał na jakiejś przepięknej porcelanie, nie wiem, spalony kotlet i zwięknięte ziemniaki, tak? Nie, nie, no wiesz, ja, ja, ja, cię, ja cię w pełni rozumiem, to, mm. to nie jest tak, że ja tutaj chcę bronić wydawnictwa, tylko bardziej jakby wskazuję na to, znaczy, że, tak? spoko, spoko. że że wiesz, że po prostu to, ja bym nie do końca chciał akurat tutaj, żebyśmy się koncentrowali właśnie na, na błędach wydawniczych, bo mm -hmm. mówię, mi się wydaje, że to, to trzeba zaznaczyć, że to jest po prostu jedna z pierwszych rzeczy, którą oficyna wydawnicza Literat wypuściła z, pod swoją egidą, więc to mówię, ja pewne rzeczy jestem w stanie jakby wybaczyć, czy przymknąć oko. Tym bardziej, że no, no wiesz, to, to nie jest książka, umówmy się, która była sprzedawana w pełnej cenie, y, gdzieś tam w szerokiej dystrybucji, więc y, też y, czytujesz rzeczy takie, które no, nie, nie, nie, nie są wiesz, wydawane bardzo często, to, to masz różnego rodzaju te antologie, które gdzieś tam są wydawane tylko poprzez Allegro, one właśnie są gdzieś tam w obniżonej cenie, no i niestety to, to kupując tego rodzaju wydawnictwa czasami ja umownie je nazywam fanowskimi. One no nie są fanowskie, no bo w, w wiesz, o co chodzi, ale, ale, ale jakby rozumiesz, tak, Michał, że to ale... po prostu taki trochę self-publishing, self no tak, to... Tak, ale teraz znowu... Um... Nie, nie, nie, ja U mnie się za... po prostu teraz włącza blokada, że jednak... Nie, sorry, nie mogę powiedzieć, że spoko, to jest w porządku, bo to jest ich pierwszy tekst, bo to nie jest w porządku, bo oni to wydali, ch chcą za to pieniądze, ja to zapłaciłem i no oni muszą też wiedzieć, że jednak sorry, ale ktoś widzi to, że tam jest Masa takich błędów i problemów, a jednak, sorry, jeżeli jesteś wydawnictwem, to powinienś ten kolejny tekst przeczytać cały i zwrócić uwagę na tego typu błędy, zwłaszcza, że mówisz o takich pierwszych publikacjach i tak dalej, no to mam do porównania Horror na Roztoczu, który też był właśnie taką pierwszą publikacją grupy fascynatów, którzy po prostu nagle stwierdzili, że zrobią sobie taką antologię i tam też były jakieś literówki, ale to nie wiem, ze dwie, trzy na cały zbiorek, który chyba nawet był sporo dłuższy od tego, a tutaj mamy ma najróżniejszego rodzaju błędy, dlatego mnie to jednak przeszkadza i idąc dalej, zwłaszcza, że wspomniałeś o tej pozytywnej recepcji na początku, na okładce czytamy bardzo pozytywne blurpy, po prostu zachwyty. Mamy tutaj na początku wstęp, przedmowę. Wstęp Mariusza Juszczyka, też bardzo pozytywny. Nie wiem, Magda Kałużyńska strasznie zachwalała po prostu, jakie to nie jest wspaniałe. A potem dochodzimy do tego posłowie, o którym wspomniałeś i tam na przykład o pieśni śmierci Łukasz Radecki pisze. Cytuję, tekst posiada więc wszystkie wady opowiaski w odcinkach pisanej pod publikę. Chciałem go poprawiać, odrestaurować, ale wtedy tracił ten swój naiwny, tandetny urok. To jeden z moich najstarszych i najbardziej niedopracowanych tekstów. Dlatego nie traktuję go inaczej, jak podróż sentymentalną. Lepiej w innych kategoriach go nie rozpatrywać. I tutaj zaznaczę, że przedrostek nie w słowie niedopracowanych jest napisany kapitalikami. Dużymi literami, tak? i wiesz, ja to z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony jeżeli to jest podróż sentymentalna, pisana pod konkretną publikę, konkretnej e, witryny internetowej, jak się dowiadujemy z tego posłowia, to może niech to jednak tam zostanie, bo jeżeli to teraz rzucamy czytelnikowi, który nie ma pojęcia o tym, w jakich okolicznościach to powstało dajemy mu tekst, który jest podróżą sentymentalną dla konkretnych odbiorców tekst jeden z najstarszych i najbardziej niedopracowanych i on za to płaci no to znowu u mnie zapala się czerwona lampka i wracając do metafor kulinarnych, to tak jakbym, nie wiem, zamówił właśnie ten obiad w restauracji, dostał obiad, a do niego notatkę. Tak jak to posłowie. Ziemniaki są porządnie zwiętnięte, a mięso trochę przypaliłem, byś nie wyczuł, że się zepsuło, bo tak w ogóle to, wiesz, zacząłem je myśleć Ludwikiem, ale uznałem, że mógłbyś wyczuć miętowy posmak, więc w końcu odpuściłem sobie. Wiesz, on mi mówi wprost, że to jest złe. I z jednej strony ja to szanuję, że on sobie zdaje z tego sprawę, ale z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego w takim razie on to wypuszcza w takiej normalnej antologii, a nie na swoim blogu, stronie czy właśnie jakimś forum. No, no, bo... no wiecie, Ja absolutnie tego nie chcę bronić, bo moja recepcja tego zbioru też jest negatywna. I to, że ja tutaj troszeczkę bronię wydawnictwa, to absolutnie nie usprawiedliwia tego, jak całość została wydana. I Powinniśmy wymagać my wszyscy jako czytelnicy i także konsumenci tejże literatury grozy, aby tego rodzaju rzeczy w przyszłości się nie powtarzały. To jest, to jest w ogóle też jakby kwestia problematyczna i, i to, to, to jak bardzo negatywny jest odbiór, to wynika właśnie jakby z, dwoja, z, dwo, z dwojga rzeczy, że po pierwsze ja właśnie znam inne dzieła Radeckiego i do tej pory... To jest zdecydowanie najsłabsza rzecz i to w zasadzie dowolny tekst z tego zbioru, to jest no zdecydowanie właśnie, najsłabsza no rzecz, jaką ja od niego czytałem. A dwa, ja, ja niestety też wrócę trochę do, do tego hura optymizmu, który widzieliśmy w sieci, no bo, no bo to naprawdę to nie, to nie była jedna pojedyncza pozytywna recenzja i, i tam jak mantra się przywijało, że to jest kwintesencja horroru klasy B, że to jest. I Gadeckiego tak, też, tak, że, to tak, że to jest że, jego że to najlepsze dzieło, wizytów, wizytówka jego stylu i tak dalej, no i, i ja bym. Ja bym wyraźnie właśnie chciał zaznaczyć czytelnikom, którzy na przykład, nie wiem, sięgną po ten zbiór i nie znają twórczości Łukasza Radyckiego nie, nie zrażajcie się to właśnie, to nie jest żadna wizytówka ba, to nawet nie jest według mnie właśnie jakby gra z konwencją czy umiejscowienie tego wszystkiego właśnie w obrębie tego horroru klasy B, który wali nas z układki. nie, no tutaj naprawdę, no tak jak wam powiedzieliśmy jest rozstrzał automatyczny, jest rozstrzał stylistyczny Ogólnie jest dość słabo i ja tu bardziej odbieram ten zbiór jako taką ciekawostkę dla fanów, po, post factum, o czym ja mówię, ja nie wiedziałem i, i tu naprawdę mam pretensje do wielu osób, które się pod recenzjami hura optymistycznymi podpisywały. Wiesz, ja nie chcę, nie chcę mówić, że, że te, te recenzje były po prostu niezgodne z ich jakby odczuciami, ale, ale gdzieś tam... no no, ale no, pozostałe, ja pozostałe, pozostałe, nie wierzę, pozostałe. że wszystkim się aż tak podobało. Sorry, ale właśnie to jest hamskie, że dostajemy właśnie przez te, chyba optymistyczne recenzje, mam dysonans poznawczy, bo to jest tak, jakby ktoś mi obiecał cudowny tort dziesięciowarstwowy z wisienką na czubku, a dał chyba mi... Chyba kłodny jesteś, muszę ci powiedzieć. A dał mi ciastko z robalami w środku, czy kawał gnijącego mięsa. No, to tak wygląda, że tak, wiesz, gdyby ktoś mi powiedział wprost, że to jest zbiór tekstów z różnych etapów kształtowania się pisarza Łukasza Radeckiego, także to są teksty z szuflady, często powstające w konkretnych kontekstach, dla konkretnego odbiorcy, prezentujące właśnie różne oblicza Łukasza, często teksty z szuflady, czy jakieś wcześniejsze publikacje z najróżniejszych miejsc, to spoko, ale jeżeli ktoś mi mówi właśnie wizytówka, pierdół, pierdół, a ja dostaję coś takiego i Łukasz mi potem sam pisze wprost, po pierwsze krytykuje w metanarracji każdy tekst, a na koniec rzuca na przykład, tak jak tutaj czytałem, że coś jest niedopracowane i że on wie, że to jest niedopracowane, no to ja wtedy nie mogę powiedzieć, że tak fajnie czytajcie, bo nie, tak, nie tak. czytajcie, nie kupujcie. Sięgnijcie po inne teksty Radeckiego, tak? Czytajcie Radeckiego, ale nie kupujcie horroru klasy B. Nie wspierajcie tej konkretnej publikacji, bo jest słaba i poza tymi obrazkami jest słabo też wydana. Korekta i redakcja zawiodły. Teksty też nie są najlepsze. Sięgnijcie po inne rzeczy. Nie traćcie czasu i kasy na to, wspierajcie inne projekty i to tyle ode mnie. No i ja w zasadzie nie mam wiele do dodania. ja mam, Miałem podobne odczucia, bo przecież wiesz, to wystarczy wspomnieć Kinga, o którym w innym miejscu sporo mówimy. Przecież jego zbiory też czasami właśnie prezentują bardzo niski poziom. Widzę chociażby znienawidzona przeze mnie szkieletowa załoga. I to to był przecież ten zbiór, który właśnie oferował mniej więcej podobne podejście, jakie tutaj zaprezentowano czyli zbiór tekstów, wiesz, rozstrzelony na 20, na przestrzeni 20 czy 25 lat, czasami wyciąganych z szuflady no, różne, różne takie, no w cudzysłowie ujmijmy to perełki no i to było widać i ten zbiór był słaby no i niestety, no widać to tutaj tak samo no, ale tak nie się bardziej podoba no no wiesz, no to, to, już, to nie, nie, nie mówmy tu, no wiem, nie, wiem, w, wiem, wiesz o co chodzi po prostu że jakby, tak, tak. Że, że zbiory mają to do siebie że czasami właśnie tak jest że, że, że autorzy, którzy mają jakiś tam dorobek właśnie nieraz oferują dla, dla fanów właśnie coś takiego jako taką, mówię, no ciekawostkę dla fanów, typowy fan fanservice można powiedzieć, żebyście sobie zobaczyli o, takie były początki tak, tak to wyglądało, ale ja się zgadzam też, też ja odradzam naprawdę bardzo mocno horror klasy bez szczególnie jeżeli właśnie się Łukasza Radeckiego nie zna z jakichś innych dokonań, bo się po prostu zrazicie, a to, to jest człowiek, który w tej chwili wydaje dużo, bo przecież całkiem niedawno mieliśmy kolejną powieść napisaną mm -hmm. ścicho w lasem, kolejne książki są w planach, twie są w planach i w zasadzie jeszcze w tym roku się powinny ukazać. Jest, mówię, ten jego cykl Bóg, horror, ojczyzna, który ma, ma, ma też swoje błędy, bo też trzeba pamiętać, że on był wydany początkowo w self-publishingu, więc on gdzieś tam od strony takiej korekcyjno-edytorskiej też ma swoje jakieś tam błędy, ale kupił mnie na przykład bardzo mocno jakby takim swoim klimatem i pomysłami, więc tak jak powiedział Szymas, odpuśćcie sobie horror klasy B i sprawdźcie sobie Łukasza Radckiego w innych odsłonach. Dokładnie tak. I tym akcentem będziemy kończyć. Dziękuję Ci serdecznie, Jagy, za tę w sumie dość pokaźną rozmowę.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 to teraz. No. Irodzwoniłem, bo nie odzywałeś jakbyś się, się zapadł pod ziemię. A chciałem ci powiedzieć, że wygracamy już w tym tygodniu. Hmm. No. no jeszcze dziś i jutro mam wolne trochę odpocznę od poniedziałku do czwartku mam kilka spraw do załatwienia jeszcze a w piątek jakoś z rana mam samolot do Stanów no Jakoś koło ósmej będę na lotnisku, ale nie musisz wychodzić, spoko. Mam załatwiony dojazd do domu. Ta, no widzimy się w domu od razu, no. Około dziesiątej będę, no. Ta, w sobotę o dziesiątej. No spoko. Saga, ale... Uh -huh. No dobra, no to pozdrow Samantę. I widzimy się w domu. No. Na razie. Hej. I dzisiaj w końcu spełnimy obietnicę. Coś potwierdzisz, czy nie? Nie, właśnie tak, tak my, my myślę. Czy cz, cz, cz, czekasz, aż coś powiem? Bo tak, bo jak przejdę dalej, to będzie Dobra, tak, jakby to... coś wyciął, nie? Okej. Okay. W tamtym okresie, w krótkim okresie czasu. W tamtym okresie, w tamtym okresie. W tamtym okresie, w krótkim czasie. Chyba lubię ogólnie. Znowu mówię ogólnie, tak. Chyba lubię. No i ja, ja, ja, ja Trzech chłopców, którzy jednak przynajmniej przynajmniej... Dlaczego ja cie... słyszę siebie u ciebie? A, już nie słyszę. Bez... No trochę bez sensu w sensie... Bez sensu w sensie. To trzeba zaznaczyć, że to jest po prostu jedno z pierwszych wydawnictw, czy... Jedna z pierwszych rzeczy, które wydawni... O, o, Jezus Maria. Jedna z pierwszych rzeczy, którą oficyna wydawnicza litera... Ten cykl horror klasy B, który... Bóg już no, Jezus Maria. No to zobaczymy w rozmowie. <ścoughs> Czy ty też tak miałeś? Bo ja tak.